Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Na te awanse czekali od listopada 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z podpisanymi przez prezydenta nominacjami. Za ten wyczekiwany od dawna ruch głowy państwa podziękował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Inni politycy koalicji rządzącej jednak ganią prezydenta za opieszałość. Tak mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Ci oficerowie nie mogli objąć swoich stanowisk, nie mogli realizować swoich zadań i to jest ogromna strata dla państwa. Także Tomasz Trela z Lewicy uważa, że prezydent powinien był podpisać nominacje oficerskie już w listopadzie. Co on tam weryfikował, co on tam sprawdzał. On nie ma do tego ani uprawnień, ani kompetencji, ani służb, którzy mieliby weryfikować takie nominacje. Z kolei Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że decyzja Karola Wrockiego to dowód na to, że w kluczowych kwestiach możliwe jest porozumienie między rządem a prezydentem. I rząd zamiast iść na ścianę, i zamiast y, naprawdę zachęcać do wojny polsko-polskiej, niech zachęca po prostu do rozmowy, dialogu. Trzy tygodnie temu prezydent wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy służby, służby kontrwywiadu wojskowego. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Dotyczy publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu w Sejmie. Doniesienie złożył marszałek Włodzimierz Czarzasty. Na posiedzeniu Izby we wtorek Konrad Berkowicz powiedział zmównicy, że Izrael to nowa trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę. Po tych słowach poseł rozwinął flagę Izraela, która w miejsce symbolu gwiazdy Dawida miała nadrukowaną swastykę. Polityk Konfederacji musi liczyć się z konsekwencjami, powiedziała w jedynce Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy. Promowanie symboli nazistowskich w Polsce jest karane. W związku z tym pan poseł Berkowicz, bez względu na to, czy ma immunitet, czy nie ma immunitetu, zaraz go może nie mieć. Nie powinien takich rzeczy robić, pogrozi mu odpowiedzialność karna. Incydent w Sejmie potępiło izraelskie MSZ. Zachowanie polskiego parlamentarzysty uznano za odrażający akt profanacji pamięci 6 milionów Żydów. Iran jest skłonny zgodzić się na udrożnienie cieśniny Ormus po stronie Omańskiej bez żadnych przeszkód. Reuters, Reuters poinformował, że propozycja padła w ramach negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Teheran uzależnia zgodę na to od gwarancji, że nie dojdzie do wybuchu kolejnego konfliktu. Władze Iranu zamknęły cieśninę Ormus, kluczową dla globalnego transportu surowców energetycznych, po tym jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Z powodu blokady setki tankowców i innych statków utknęło w Zatoce Perskiej. Od poniedziałku trwa amerykańska blokada tankowców wypływających z irańskich portów. To są aktualności jedynki. Prawie 300 skarg na system kaucyjny wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Choć za system odpowiadają Inspektoraty Ochrony Środowiska, część niezadowolonych konsumentów kieruje skargi właśnie do Ułokiku. Zwolenników zrobienia porządku z pustymi opakowaniami po napojach nie brakuje. To jest lepszy porządek. Przejście, że te butelki są zdane. Nie brakuje też jednak osób, które zetknęły się z nieprawidłowościami systemu, mówi Bartosz Klimczuk z Łokiku. Skarżą się na to, że nieprawidłowo działają automaty, które odbierają butelki, a także na to, że za zwrot tych opakowań przedsiębiorca oferuje im vouchery. Pomimo niedoskonałości systemu wiele opakowań po napojach już trafiło do recyklingu, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Od początku roku zebraliśmy już około 520 milionów opakowań. Prawie 4 piąte zwróconych opakowań zostało oddanych do recyklomatów. Arkadiusz Augustyniak Polskie Radio. Specjaliści mówią o epidemii XXI wieku. W Polsce rośnie liczba osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek. Według danych Najwyższej Izby Kontroli w 2025 roku dotknęła ona 4 miliony 700 tysięcy ludzi. Szacuje się, że w 2035 ta liczba wyniesie ponad 5 milionów. W początkowej fazie choroby nerki nie bolą, dlatego wiele osób do lekarza zgłasza się w zaawansowanym stadium choroby, mówi świętokrzyski wojewódzki konsultant w dziedzinie nefrologii dr Paweł Wróbel. Dlatego u pacjentów z grup ryzyka, jak nadciśnienie, cukrzyca czy pacjentów, którzy mieli w rodzinie osoby chorujące na przewlekłą chorobę nerek, powinno się wykonywać badania profilaktyczne. Po prostu wystarczy oznaczyć u tych chorych stężenie kreatyjne w surowicy i wykonać badanie ogólne moczu z oznaczeniem takiego wskaźnika albumina kreatyny. Badania te można wykonać w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na wschodzie kraju słabe opady deszczu. Lokalnie w centrum i na południu silne zamglenia lub mgły. Temperatura minimalna od 3 do 9 stopni. W dzień będzie pochmurno z lokalnym przelotnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od około 8 stopni na wybrzeżu, 13 na północy, około 15 na przeważającym obszarze kraju do 19 miejscami na południowym zachodzie. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.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 ta frakcja ajatollachów ona w tej chwili jest w dużym stopniu kontrolowana. Czyli rozumiem, przez że role się odwróciły, tak? Bo do tej pory to ajatollachowie sterowali strażnikami rewolucji, albo przynajmniej chcieli, jeśli dobrze rozumiem.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 Rolę, nie tylko reprezentacyjną, ale również, ale również tworzenia, i tworzenia prawa i, i, i podejmowania ważnych decyzji. Więc myślę, że to jest, to jest dokładnie tego element. Nie, ale to my tak długo nie wytrzymamy, jeśli tak sytuacja ma wyglądać do wyborów <głos> parlamentarnych w 27 roku, do przeciągania liny. No trudno mi to sobie wyobrazić, chociaż...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 Dla PiSu, y, polegająca na tym, że, że Zbigniew Ziobro siedział na tych Węgrzech, była bardzo wygodna. Y, nie trzeba się było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 No, to też wymaga, wymaga renegocjacji. My to kontynuujemy oczywiście jako Ministerstwo Obrony Narodowe i bardzo dobrze, że Pan prawie pojechał, bo pewne rzeczy zostały regenerowane, pewne ceny zostały y jakby zmniejszone. A poza tym, no, trzeba brać też przykład, bo Koreańczycy mają bardzo rozwinięty przemysł obronny, Korea Południowa, mówię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 Bezpieczeństwo oparte jest na naszych własnych możliwościach, ale również na budowaniu sojuszy wiarygodnych, które mogą być e, e, gwarantem pokoju, tak przewodowo, e, gwarantem bezpieczeństwa. Unia Europejska, która liczy 30... E, przepraszam. NATO, która liczy 32 państwa, ale mamy na, na terenie Europy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 z zakresu radiologii, z zakresu działalności związanej z narażeniem na promieniowanie, będzie oceniać przez blisko dwa lata wniosek zawierający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 morską. Czyli chłodnie bo... kominowe, próbuję sobie to wyobrazić, tak. nie wiem, Bełchatów, z... tak jest, potężne... takie potężne, ogromne, kominy, gdzie paruje... z których się dymi. Tak jest. To nie jest dym, tylko to jest para wodna. To nie jest dym, tylko to jest parawodna i takich chłodni nie będzie y, przy y, lokalizacji w hoczewie, dlatego, że mamy chłodzenie wodą mhm. morską, które jest najbardziej efektywne. Patrzę na badanie z końca ubiegłego roku. Wynika z niego, że 55% mieszkań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 Bardzo dużo pracy włożyliście w to, żeby mieć sprzyjające otoczenie dla ludzi, którzy cenią sobie bardzo ten spokój, święty spokój, piękną naturę, przyrodę. Jak to ewoluuje? Jak to się zmienia? To poparcie rośnie, spada, utrzymuje się na tym samym poziomie? Nie ukrywam, że miałam do czynienia z tym projektem w latach 2012-2013. Wtedy, kiedy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 i turystyka. Dlatego, że spójrzmy na, na doświadczenia innych krajów, chociażby Hiszpanii. Turystyka, turystyka rozwija się wokół elektrowni No, no Każdy będzie ciekawy, Nie, myślę, ch będzie chciał to zobaczyć dokładnie, na własne oczy, po prostu. Dokładnie. W, w lokalizacji współpracujemy z wójtem y i z władzami gminy y Choczewa i ościennymi y po to, żeby budować już przyszłościowo wizję, w jaki sposób możemy